Kiedy to było? Uhuhu. Ej, dobra! idziemy dalej! Numer raz! Produkowany przez numer raz! Czyli specjalnie dla was numer raz! Nie zdrościć słów wcale! To zrób hałas! Zazdrościsz mi wcale, myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej W miłości w nienawiści w skandale Popularność, zazdrość na dużą skalę Nie zazdrościsz mi wcale Myślisz, że to wyścig i trzeba iść dalej W miłości w nienawiści w skandale Zazdrość na dużą skalę Jesteś, żyjesz, myślisz, kumasz Kochasz, zazdrościsz, to masz ności Podpasował, jesteś szczęścia, mądra głowa inteligentny, to tylko słowa Wyprostował ktoś cię, tak wychował w chłoście dość nie, za bardzo jesteś gościem Dla samego siebie chyba i zazdrości Jesteś jak jaskwi i kości Ziamuś, chcesz nowości, większych atrakcji Informacji z pierwszej ręki, masz lęki To niedobrze, niezbyt mądrze Być zawistnym, lepiej być ambitnym Chłopcze, ludzie mówią różne rzeczy Czy się zgodzisz z tym, czy zaprzeczysz Siła ludu, podświadomie robisz to z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 Yo, yo, <susuruj> <susuruj> yo, yo. <susuruj> <susuruj> Muzyka vlog muzyka blok. Już krótki, numer 870. Yo, wielki, yo. DJ boo? Jedziesz, yo? Jedziesz, ziomu?